Witam Was w drugim odcinku podcastu z sieci wzięte ze spraw troszkę takich technicznych. Dorobiłem się w końcu nowego mikrofonu, więc mam nadzieję, że jakość odbioru będzie także lepsza. JUPI! Jest nowy mikrofon. Dobra, co do spraw organizacyjnych, to jest w poprzednim odcinku troszkę małe przekłamanie, bo później go wysłuchałem, tego odcinka jeszcze raz i... Okazało się, że podaje adres strony, na której podcast nie jest. To za sprawą tego, że podcast na początku był na innej stronie, a teraz też jest na innej, więc strona oficjalna jest z wzięte.pdg.pl To tak na, na wstępie. A dzisiaj powiem troszkę o metamfetaminie. Tak, metamfetamina. Proszę się nie przestraszyć, nie uciekać nie będziemy mówić jak to się zabija, się tym zabija nie, nie, nie ciekawy artykuł znalazłem w sieci właśnie pod tytułem uczą uczniów jak w domu zrobić metamfetaminę cała sprawa polega na tym, że znaleziono na portalu ściąga.pl podobno produkcję, znaczy składniki i przygotowanie metamfetaminy nie wiem, ja się nie doszukałem tego może już usunięto to po tym artykule jednak znalazłem na innym wiodącym w tej materii portalu Hyperreal, tak? Hyperreal, się tak nazywa, Hyperreal Info. Tam jest cały, cała sprawa, jak przygotować tą metamfetaminę, bo chciałem sprawdzić, czy faktycznie domowym sposobem można ją przygotować. Trochę się znam na chemii, więc, więc chciałem sprawdzić, jak to tam dokładnie wygląda. Tutaj w tym artykule Trochę tam się bluzga na, na, na autorów całego, całego portalu ściąga.pl, że nie sprawdzają, że, że w ogóle jak to jest możliwe, żeby coś takiego było w sieci. No więc ja chciałem zobaczyć, jak to, jak to wygląda realnie, czy można coś takiego zrobić. Po pierwsze, co jest potrzebne do stworzenia metamfetaminy. Chlorowodorek efedryny. Efedryny, tu jest napisane efedryny, to jest pewnie błąd. Efedryny, jest efedryna. No, proszę państwa, żeby zdobyć efedrynę, jest tutaj napisane wasza sprawa, skąd weźmiecie. No, proszę bardzo. W artykule uczą uczniów i tak dalej, jak już powiedziałam na początku, podstawowy składnik efedrynę uzyskujesz z tabletek TUS PECT. No, jeżeli mamy mieszaninę jednorodną, a w tym jest efedryna, no to gratuluję pomysłu samą efedrynę czystą, żeby zdobyć, no, to faktycznie z tusi, peku można. Brawo. Pomysł rewelacyjny. Następnie jod. Na stronie hyperrealnej jest napisane legalnie do kupienia, ewentualnie możecie wyłuskać skór czy byka z jodyny. No z jodyny jod, no faktycznie można by, oczywiście on nie będzie zupełnie czysty i tak dalej, no ale, no powiedzmy, że można by. Fosfor czerwony do kupienia też tanio, ewentualnie draski od zapałek. No to mnie po prostu zabiło. Jeżeli chcemy coś później zażyć i bierzemy to jako składnik z zapałek, fosfor, no to życzę powodzenia. Naprawdę. Następnie trzeba chłodnicę zwrotną. No, przeciętny taki. Przeciętny człowiek, który to czyta, no to pewnie nie wie w ogóle co to jest chłodnica zwrotna i na czym to polega. Okej, okay, można sobie znaleźć co to jest chłodnica zwrotna i całe działanie. Następnie wody tam trzeba, no i pięknie jest napisane, że kuchnia elektryczna zero, słownie zero ognia, czyli nie mamy ognia. No i oczywiście jeszcze jest kolba reakcyjna. No i całość mieszamy, jest napisane, że mieszamy, jest stosunek podany, to już mniejsza o to. No i niech siedzi. Chodzi o to, że ma sobie siedzić, zasadzić w toto kolbę reakcyjną. No bardzo ciekawe, to jest w ogóle opis jest genialny, jeżeli ktoś mnie je chciał, może sobie... Ja, ja dam nawet ten link. Opis cały przygotowania jest genialny. Dobrze, następnie potrząsamy całym sprzętem naszym, targamy, tak to jest napisane. No, i mamy mieszaninę reakcyjną. Następnie w określonej temperaturze na płycie grzejnej grzejemy to przez 24 godziny. No, I teraz moje pytanie: czy ktoś będzie siedział przy tym 24 godziny? No, pewnie nie. Tu jest jeszcze napisane, że na płycie grzejnej to grzejemy, na łaźni, łaźni olejowej. No to jest bardzo ciekawa koncepcja. Łaźnię olejową generalnie, łaźnię generalnie się nie używa ze względu na możliwość zapłonu oleju. No głównie się używa płaszczy grzejne. Skąd powstała tutaj koncepcja łaźni olejowej? Nie mam pojęcia, bardzo zastanawiające, aczkolwiek no ciekawe. Ja bym się nie położył przy takiej mieszaninie spać. No, to 24 godziny, no to... Nie wierzę, żeby, tak jak już mówiłem, ktoś przy tym siedział. No i później tą sobie to chłodzimy i mamy gotową metamfetaminę. Szczerze powiedziawszy, chciałbym, chciałbym się zastanowić, znaczy chciałbym się dowiedzieć, o jak ktoś już to wyprodukował, jaka jest wydajność reakcji. Wydajność reakcji teoretyczna i jaka jest wydajność reakcji, którą my przeprowadziliśmy. To jest dopiero ciekawa sprawa. Nie wierzę, żeby wydajność była większa niż 50% na pewno, nie? Tak, tak przygotowanego produktu. No, a dochodzi jeszcze sprawa tutaj oczywiście dawkowania. No, bo jeżeli coś wyprodukujemy, to ktoś, kto to wyprodukował, pewnie chciałby to może nie spożyć, a zaaplikować sobie. No, ja bym tutaj naprawdę podchodził mm, z dużą dozą niepewności yy, do, do takich pomysłów. Osobiście czegoś takiego bym nie wyprodukował, bo tak jak tutaj jest napisane, że, że podłączamy chodnicę zwrotną, no dobra, że faktycznie może, żeby się nie przygrzało nam. No, tak więc ja naprawdę nie, nie polecam produkcji czegoś takiego. Osobiście, nie, nie może z własnego doświadczenia, bo nie produkowałem tak, takich rzeczy nigdy no ale po, po przepisie samym i po jakiejś tam, no powiedzmy sobie, na no jakiejś wiedzy, no, no każdy ma jakąś wiedzę z tego zakresu, pewnie jak nie, no to może przystać w internecie sobie, jak się przeprowadza właśnie mm, coś, jakiś proces pod chodnicą zwrotną i tak dalej, no głupoty piszą samą łaźnią olejową, prawda? E, farmakokinetyka w ogóle całej, e, całej metamfetaminy znalazłem na, na Wikipedii, Metabolizuje się wątrobia, wydalana jest przez nerki. No, proszę sobie pomyśleć, co musi się dziać z tą wątrobą, jeżeli produkt jest naprawdę nieczysty, bo on nie jest czysty. No, do tego pewnie jest w jakimś stopniu toksyczny. No, bo jeżeli nie jest czysty, no, to ma jakieś zanieczyszczenia. No, ta draska z, z, z zapałek to mnie już naprawdę dobiła. No, ale jeżeli ktoś chce próbować, no, to ma wolną rękę, prawda. Ja naprawdę bym nie próbował i ostrzegam. No bo pomysł jest rewelacyjnie idiotyczny. No a, a sam artykuł w ogóle, to jest artykuł, że uczą ludzi, że uczą uczniów, jak zrobić w domu metamfetaminę znalazł się na wirtualnej Polsce. No według mnie przesadzony, zdecydowanie przesadzony, gdyż no takim sposobem domowym sądzę, że no nikt by się nie szarpnął, żeby coś takiego zrobić. No a jeżeli ktoś naprawdę już miał taki pomysł... Aha, bo jeszcze to jest napisane, właśnie, jest napisane, że działkę można kupić za 15 zł. bo jest to tani narkotyk, więc sądzę, że jeżeli ktoś by chciał już cokolwiek brać, no to za te 15 zł kupiłby sobie tą działkę, a nie tam nie kombinował sam, no bo, no, bo konsekwencje mogłyby być bardzo przykre. No, ten odcinek... Wow, już troszkę, tak myślę, że można zakończyć go dzisiaj tymi słowami, że kłopota jest wszechobecna w sieci. Naprawdę jest wszechobecna. To jest dowód właśnie na to, że e, nie myśli się, a pisze się. Tak naprawdę. No bo autorzy, autorzy tego, tego, autor tego artykułu, to nie wiem, czy posprawdzał faktycznie, jak to można zrobić. Zanim napisał coś takiego, no ale, ale tym optymistycznym akcentem głupoty wszechobecnej można zakończyć ten odcinek i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków, bo, bo będą się wykazywa, ukazywać, myślę, że co tydzień, może nawet w części, jak coś ciekawego znajdę, na pewno o tym opowiem, więc naprawdę zapraszam was do słuchania. Mówił dla Was Łukasz z podcastu, z sieci Wzięte i strona z sieci wzięte.pdg.pl. Zapraszam do usłyszenia.